Jak uzyskać pomoc? Osoby chcące skorzystać z programu Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową 2021-2027 w pierwszej kolejności powinny udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Działu Pomocy Środowiskowej nr 5 przy ulicy Ogrodowej 9 w Bydgoszczy i zadeklarować chęć skorzystania z programu. Jeśli nie masz pewności co do tego, do której placówki MOPS przynależysz terytorialnie, skorzystaj z linku zamieszczonego w naszym tekście i sprawdź. Zostaniesz przekierowany na stronę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie wystarczy, że wpiszesz ulicę swojego zamieszkania, aby zidentyfikować odpowiednią dla Ciebie placówkę, do której powinieneś się udać. Natomiast jeśli klikniesz w link z napisem Informacje o MOPS, ukażą Ci się dane teleadresowe tej placówki. W trakcie rozmowy z pracownikiem socjalnym, wskaż jako miejsce odbioru żywności punkt przy ulicy Jana Matejki 1. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego pracownik socjalny wystawi odpowiednie skierowanie. Następnie otrzymane skierowanie należy dostarczyć kierownikowi parafialnego zespołu Caritas. Można tego dokonać w naszym biurze, które mieści się w domu parafialnym parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Placu Piastowskim 5. Szczegóły dotyczące lokalizacji naszego biura oraz godzin przyjmowania interesantów znajdziesz w zakładce Kontakt naszej strony. Terminy wydawania żywności są ustalane na bieżąco, co jest uwarunkowane terminami dostaw do naszego punktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się telefonicznie. Punkt wydawania żywności znajduje się przy ulicy Matejki 1 w Bydgoszczy. Szczegóły lokalizacji tego miejsca można znaleźć w zakładce Kontakt naszej strony.